Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Sobal, to jest 39. odcinek podcastu. Halo, nie słyszę? Głośniej? Troszkę głośniej? Czemu nikt nie mówi? Jak się nazywa ten podcast? Dobra, ja powiem. Koło roweru! Prawie przesterowałem mikrofon. Siema. Jeżeli poszukujesz wprowadzonych porad i tym podobnych rzeczy, to w tym odcinku tego podcastu tego nie znajdziesz. I dlatego nie będzie też intro. Ale będzie muzyczka! Nigdy nie powinienem pić aż tyle kawy przed nagraniem odcinka, ale no cóż zrobić. Więc w tym odcinku opowiem o tym, co się u mnie działo, dlaczego nie pisałem nic na blogu, co się teraz stanie, co robiłem jak mnie nie było, czy będą nowe odcinki podcastu, czy będą nowe posty na blogu, czy będą nowe filmy i co się zmieni. I spokojnie, nie mam złych wieści zbytnio, więc... Punkt pierwszy. Dlaczego nic nie pisałem na blogu? Więc po pierwsze się zmęczyłem. Pisaniem. Ja wiem, że brzmi to głupio, ale jak się robi coś prawie 5 lat regularnie, to czasem po prostu trzeba sobie od tego odpocząć. Mam nadzieję, że się za bardzo nie stęskniliście, ale że tak powiem, ma. Yy, druga rzecz to byli hejterzy. Otóż jakoś tak bywa w szkole, że najwięcej hałasu robią ci, których najbardziej... Wi... Jeszcze raz? Najbardziej widać tych, którzy robią najwięcej hałasu, a cała reszta przechodzi jakoś tak umyka gdzieś bokiem i nikt na nich nie zwraca uwagi. No i właśnie też tak było z wami, bo część z osób, zwłaszcza na YouTubie, które piszą komentarze z reguły doczepiają się do jakichś beznadziejnych, gównianych rzeczy, które w ogóle nie są istotne i tylko psują mi humor, a cała reszta nie pisze nic, więc proponuję dzisiaj odwrócić... Równowagę i pod adresem kośnik 039 możesz mi napisać coś miłego, na zasadzie nie wiem, stęskniłem się. Kolejną rzeczą oczywiście był spadek statystyk podcastu, co jakby było do przewidzenia jak się puszcza jakieś nudne odcinki o produktywności zamiast gadać o rowerach. No, ale chyba tego mogłem się spodziewać, co nie zmienia faktu, że jakoś jak popatrzyłem w te wszystkie cyferki, którymi się tak obnosiłem i byłem z nich zadowolony, no to The humor też troszkę spadł, yy, o wyczerpaniu mówiłem, no i też jak zacząłem wszystko tak cichej też, i tak 4 lata, 5 lat piszę i wszystko, to jakieś takie zwątpienie się pojawiło i wszystko, w związku z tym uznałem, że a, może by sobie tak odpocząć i przemyśleć wszystko, czy to w ogóle ma sens i czy to dobre i, i co, co w ogóle powinienem robić. No i chyba już wszystko wykminiłem, więc y, pytanie numer dwa, co się teraz stanie? W sumie to nic. Będę pisał dalej. Jak regularnie to się jeszcze okaże. Ostatnio miałem też dużo roboty. W najbliższym czasie też się trochę szkuję, ale nie zanosi się nic, żebym, nie wiem, zmieniał styl pisania albo, nie daj Boże, zamykał bloga. Co robiłem, gdy mnie nie było? No, na pewno. No, jeździł dużo na rowerze tu z sakwami gdzieś po Europie czy po czymś tam do Gruzji pojechał. Na pewno nie. E, otóż zmieniłem mieszkanie, to jedna z nowych rzeczy, które się u mnie pojawiły i w sumie to mam ze sobą tylko rower miejski i szosę i tak się jakoś złożyło, że w szosie wysiadł bębenek, były luzy, więc jak zacząłem je kasować, wyjąłem podkładkę, to koniec końców rower przestał jeździć i tym sposobem stoi od dłuższego czasu na balkonie i wieje. Wiem, jest aluminiowy, ale rdzewieje łańcuch, okej? Okay? Żeby nie było, żeby nie było. Koniec hejterami. Macie mi pisać coś ładnego. Najlepiej pod adresem narower.komu.kośnik 039. Więc co robiłem, gdy mnie nie było? Założyłem nowy blog pod adresem macisobol.pl. Tradycyjnie znajdziecie notatki do tego odcinka podcastu i tam będzie nowy blog. Blog jest poświęcony freelancerstwu, fotografii i tym podobnym rzeczom, bo głównie tym się jednak zajmuje, tak? W sensie ja wiem, że rowery, ale to jest tylko kawałek tego, co robię. Poza tym pojawił się nowy podcast. Podcast nazywa się jak? Nie. Podcast nazywa się w koło Macieju. Nieźle odkrywcze, nie? W sensie o, koło roweru, w koło Macieju i jeszcze trochę przestanę jeździć bardziej na rowerze, nawet na miejskim, to w ogóle sam się w koło zamienię, więc ogólnie jakby wszystko się składa w koło. W międzyczasie wybiedziłem totalnie sprzęt, dokupiłem mnóstwo różnych sliderów, statywów, pierdłek i gadżetów i przesiadłem się z Nikona na Kanona. <śmiech> Hejterom mówię, stop, w tym miejscu od razu, nie będziemy tutaj rozmawiać o fotografii. Kolejną rzeczą, no trochę, był też brak ruchu z tego wszystkiego, bo jednak zamiast odpoczywać, tak mieniłem różne rzeczy, więc zacząłem troszeczkę biegać. Potem przestałem troszeczkę biegać. Byłem nawet raz na basenie, więc ogólnie muszę się zabrać za siebie Więc oprócz tego, że mam dużo roboty, to jeszcze będę musiał wciągnąć gdzieś trochę sportu Ale to już moja w tym głowa, żeby to wszystko działało yy, Więc tak, powiedzieliśmy sobie o podcaście nowym, o nowym blogu A co ze starym podcastem? Czy będą odcinki? Oczywiście, że będą Kiedy? Jak się zrobią? Oczywiście Mam dwóch gości, to znaczy powiedzieli, że chcieliby pogadać. Co z tego wyjdzie? Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że coś dobrego jeżeli tylko wyjdzie, to oczywiście odcinek 40 i 41 się pojawi. Um, nie mogę powiedzieć, czym się goście zajmują, bo jak nie wyjdzie, no to potem znowu mi będzie przykro, że znowu nie dotrzymałem obietnicy czy tam coś, więc także tego, musicie poczekać. Czy będą nowe posty na blogu? Oczywiście, że będą. Czy będą nowe filmy? Oczywiście, że będą. No to co się teraz zmieni? No sporo się zmieni, dlatego, że mam trochę dość pisania w ten sposób i robienia tego w taki sposób, w jaki robiłem, bo właśnie ci hejterzy i to wszystko, jakoś mi was brakuje w tym wszystkim, tak? W sensie, z mojej perspektywy to wygląda tak, że siedzę sobie przy moim biurku, które swoją drogą mam za darmo, ale mniejsza z tym, jak mi się udało załatwić. Fajni ludzie są na tym świecie. Y Biurko. Siedzę przy biurku. Piszę na komputerze. Stoję przed kamerą. Robię film. Wszystko. I co? I nic. Puszczam to weter i leci. I mam tylko jakieś tam 1000 odsłon, 1292 wyświetlenia, 1333 odsłuchania i wszystko. I co? I nic. Nic mi to nie mówi. W żaden sposób dla mnie się to nie przekuwa na żywe osoby, na realnych ludzi, na cokolwiek. W związku z tym... No właśnie, co w związku z tym? Nie odezwałeś się teraz i z reguły też się nie odzywasz, więc się odezwij. Pisz, co ci się podoba, co ci się nie podoba, co byś chciał, nawiąż dyskusję. Ludzie, robię to dla was. Zróbcie coś dla mnie. Myślę, że tak będzie fajniej i będzie nam się milej żyło i ciekawiej. Więc chyba tym pozytywnym akcentem skończę cały ten odcinek podcastu. Nie ma sensu wam zatruwać dupy dzisiaj cały dzień gadanie o głupotach, myślę, że mniej niż 10 minut zdecydowanie wystarczy. Więc tak, jeszcze raz podsumowując, będzie wszystko to, co było, czy trochę bardziej, czy trochę mniej regularnie, to się jeszcze okaże. W każdym razie być, być na pewno będzie. Jeżeli chcecie zobaczyć mojego nowego bloga, posłuchać nowego podcastu i zobaczyć moją gębę, to zapraszam pod adres na rower.comu kośnik 039, tam są... Tradycyjnie notatki i linki do wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem. Yy, niedługo pojawi się nowy wpis, ale dzisiaj wyjeżdżam sobie odpocząć na parę dni, a potem jak wrócę, to wszystko zacznę pisać z powrotem i koniecznie czekam na jakieś miłe słowa czy uśmieszek chociaż w komentarzu pod tym adresem, o którym mówiłem przed chwilą i słyszymy się już niedługo. W sensie, może podcast będzie za dłuższą chwilę, ale... Coś na pewno na blogu Nerwencom się pojawi, także ją.